Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chcę się skupić na tzw. Przyszłości. tak zwanych kompetencjach przeszłości. Mówi się dzisiaj często o kompetencjach miękkich. A mówi się o nich dlatego, że to są te, których no, technologia nam nie zastąpi. Bo te kompetencje determinują to, jak nam się będzie ze sobą pracować, one determinują charakter naszych kompetencji społecznych, czyli tego jak nawiązujemy, utrzymujemy relacje, jak reagujemy na emocje, emocje swoje, emocje innych. Jak rozwiązujemy nieporozumienia, jak bardzo wychodzimy z inicjatywą, jak się komunikujemy, jak pracujemy zespołowo, jak adaptujemy się do zmian i tak dalej, i tak dalej. I mój drogi słuchaczu, słuchaczko, słyszysz ileż tego jest, tego wszystkiego, co się kryje właśnie za kompetencjami miękkimi, co te kompetencje miękkie pokrywają. I w Effectiveness my towarzyszymy sporo w rekrutacjach, razem z badaniem disd 3 gdzie przez takie badanie przechodzą kandydaci, analizujemy profile względem danej roli w danej organizacji. I w ostatnim czasie sporo tego takich projektów też realizujemy i stąd pomysł na ten odcinek, bo mam pewne wnioski, którymi chcę się z tobą podzielić. One będą wokół tego, jakie błędy popełniamy w rekrutacji, w myśleniu o kompetencjach miękkich. I jak tych błędów nie popełniać. Ale zanim zaczniemy to zachęcam Cię do subskrypcji tego podcastu. Możesz to zrobić nawet nie przerywając słuchania tego odcinka, a mi bardzo to pomoże w dotarciu do większej liczby słuchaczy. Z góry dziękuję. Podobno brzmi to zobowiązująco. Może i tak, ale tak, o to bardzo mocno chcę Cię prosić. No dobrze i przechodząc już do tej merytorycznej części, z którą, którą Ci dziś przygotowałam, to chcę zacząć od tego, że wiele osób, które odpowiadają w firmach za rekrutację, czy jest to menadżer, czy jest to osoba z działu HR, czy jest to w ogóle firma, tak? I też y, mam na myśli tutaj osoby, które są właścicielami firm. Mam na myśli też agencje rekrutacyjne. Wiele z nich, wiele, nie chcę tutaj generalizować, ale jednak wiele y, nie wierzy to y, jaką siłę mają kompetencje miękkie. Uznając, że dotychczasowe doświadczenie będzie determinowało to, jak dana osoba się sprawdzi w danej roli i w danym zespole i z danym przełożonym. No i tutaj jest błąd. Błąd polega na tym, że bardzo mocno skupiamy się na przeszłości i nawet prowadząc rozmowę z daną osobą zakładamy, że w sposób w jaki ona nam o tym opowiada, jak my to też naturalnie ze swojej perspektywy słyszymy, co wyłapujemy, że no, to nam zapewni, zabezpieczy to jak ta osoba będzie pracowała. Nic z tych rzeczy. Dlatego, że kompetencje miękkie mają charakter bardzo mocno kontekstowy. Co to oznacza? Każdy kontekst jest inny. Chodzi o to, że jak mówimy, że każdy biznes jest inny, każdy dział sprzedaży jest inny, każda organizacja jest inna, każdy lider jest inny. I no przecież większość z nas usłyszy w rozmowie z innymi, że no nasza specyfika biznesu, nie? Że, że nasz biznes jest no specyficzny. No pewnie jest i to jest ten kontekst. Każda organizacja będzie inna, bo liderzy, góra organizacji będzie inna. No i chodzi o to, że te kompetencje miękkie mamy filtrować przez pryzmat tego, jak ta osoba będzie w przyszłości funkcjonowała w danym otoczeniu. I nie ma szans, żebyśmy to wszystko wyczuli, wyczuli ze swojej perspektywy, tylko z własnego doświadczenia, o czym też za chwilę powiem. Ale to, na czym tutaj chciałam się skupić, to to, że nie bazujmy na przeszłości. Te kompetencje miękkie mamy weryfikować przez pryzmat przyszłości. No i w tym właśnie... Dedykowane rekrutacji, badania kompetencji miękkich mają pomóc, mają pomóc przewidzieć, jak w tym danym kontekście dana osoba sprawdzi się. Bo pamiętajmy, że zatrudniamy nie do tego, co ktoś zrobił, ale do tego, co ma robić i z kim? I dlatego nawet jeśli sprawdzamy bardzo dokładnie referencje, to jest ważny element w rekrutacji, ale to też nie zawsze będzie pomocne, dlatego że osoba, która dzieli się doświadczeniem w współpracy z, z danym kandydatem, też mówi o swoim kontekście, który może zupełnie nie przystawać do naszego. No i mówiąc o tym, że nie doceniamy tych kompetencji miękkich w rekrutacji, no i bardzo często e, na przykład nie weryfikujemy tego, e, tak, nie, nie prowadzimy badań kompetencji, nie zapraszamy do tego kandydatów, bierze się to z tego, że często nie korzystamy z nauki. To jest moje takie dyplomatyczne wybrnięcie z tego, e, żeby powiedzieć, że wielu nie wierzy w wynik badania, e, nie dowierza mu. Natomiast my mówimy o tym, czy ja mówię dzisiaj Ci o tym, żeby do rekrutacji włączać badania psychometryczne, zwalidowane. Badania, które przechodziły przez zespół psychometryczny całą weryfikację, które mają zapewnić to, że to co ten wynik pokaże nie zmieni się, czy będzie wiarygodne przez minimum 6 miesięcy. I to ma służyć wszystko temu, żeby... Nie wierzyć tylko swemu osądowi, to jest tylko i wyłącznie moja perspektywa, ale żeby zawierzyć nauce. Potem teraz Ci przykład, co ja mam tutaj na myśli, jakie błędy popełniamy? Otóż zdarzyło mi się wielokrotnie to, że kiedy iluś kandydatów wykonało już badanie kompetencji disd D3, badanie, które jest dedykowane rekrutacji, znowu nie mylić tego z D3, DIS ale Disk D3 jest dedykowane rekrutacji, bo przygląda się nie tylko komunikacji, ale temu, czego nie widać w, na pierwszy rzut oka, czyli wartościom wewnętrznych, motywacjom. I zdarzyło mi się wielokrotnie, że wskazuję osobie, która zleciła nam wsparcie w procesie rekrutacji, to że na przykład tutaj nie zagra komunikacja. Że przeszłościowo będzie bardzo ciężko dostroić się, że te różnice w stylu komunikacji są tak dalekie albo jest tak silna różnica na poziomie wartości, że ta osoba na początku będzie się dostrajała, no bo będzie chciała się wpisać w dane oczekiwania, tak, w dane środowisko, ale to później się odezwie. I zwykle w takich sytuacjach słyszę, ale jestem no, mocno zaskoczony tym, co ty mówisz, bo na przykład z tą osobą mi się kapitalnie rozmawiało, było takie flow. No i wtedy taka osoba się zatrudnia. Będę szczera, nie znam przypadku, w którym, może do mnie nie dotarł, ale nie znam przypadku naprawdę, w którym taki klient by do nas wrócił i powiedział, no, że miał rację. No nie, dlatego, że kompetencje miękkie i to, co badanie kompetencji nam pokaże, to pokaże nam, co się zadzieje w przyszłości. I Rozmowa jest tylko wycinkiem bycia z kimś, to jest tylko moment tego, czego będziemy później doświadczać. Więc wcześniej czy później kompetencje miękkie, one się po prostu odezwą. A jakby w tym wszystkim chodzi o to, że tym trudnością w komunikacji, w takiej współpracy po prostu możemy zapobiec. Możemy przewidzieć to, jak nam się z taką osobą będzie współpracowniowało. No i pewnie, że w czasie rekrutacji może być flow. My to też jakby wiemy, dlaczego może być flow w czasie rekrutacji. To też w badaniu wszystko widać. No idąc dalej... My też bardzo często nie korzystamy właściwie z badań kompetencji. Podając taki przykład, zdarzy mi się usłyszeć, że, czy, czy w ogóle być świadkiem tego, że w firmie jest już zrobione badanie kompetencji, ale osoba, która prowadziła rekrutację mówi o tym, że no ja nie zaglądałam tam, nie zaglądałam, żeby się nie sugerować w rozmowie. No, bardzo mnie to dziwi, dlatego że no, jeśli tak by na to patrzeć, to po co my w ogóle bierzemy pod uwagę CV? Przecież to są konkretne dane na temat danego kandydata. Tak samo, raport z kompeten badania kompetencji miękkich to są bardzo konkretne dane na temat danego kandydata. Więc jeśli bierzemy pod uwagę dane z CV, bierzmy pod uwagę dane z badania kompetencji. I też jakby nie kupuję zupełnie argumentu tego, że nie chce się sugerować w rozmowie. No, ale czym mamy się nie sugerować w rozmowie? No jeśli ktoś mi mówi, że ma bardzo wysoki poziom decyzyjności, to widzimy w badaniu kompetencji, no to kiedy ja to widzę, to nawet wartościowe jest to, że w czasie rozmowy ja zadaję takie pytania, żeby to sobie potwierdzić. Jeśli ktoś mi mówi, że ma takie podejście do pracy, że bardzo mocno Myśli strategicznie i łączy fakty ze sobą, przekłada dane sytuacje na rozwiązania. No i znowu, jeśli ja to widzę, no to celem moim w czasie rozmowy jest to zweryfikować. Tak? Więc wręcz ym, niezrozumiałe dla mnie jest to, dlaczego mielibyśmy tych informacji nie brać pod uwagę. Jesteśmy tylko ludźmi. Yy, w relacji z innymi słuchamy przez swój, swój filtr. Nigdy nie będziemy obiektywni. No i jeśli mamy więcej danych na temat tego kandydata, no to w czasie tej rozmowy właśnie weryfikujmy te dane. Więc wręcz... Yy, nie opłaca się robić badania i z niego nie korzystać. Tak się na chwilę zatrzyma, bo naprawdę nie rozumiem zupełnie tego argumentu. I jeszcze jedna kwestia w tej kwestii jest taka, że kiedy czasami słyszę o korzystaniu z badań kompetencji w rekrutacji, w ogóle jeśli chodzi o analizy kompetencji miękkich, to bazujemy na nieaktualnej wiedzy. Zdarza mi się sobie powiedzieć, a no to te kolorki, no to więc dawno wiem, że na przykład w sprzedaży to niekoniecznie ten żółty się sprawdzi. Jeju, to są informacje sprzed 10 lat... Bazujmy na nowych zdobyczach naukowych, na najnowszych zdobyczach nauki. Korzystajmy z właściwych badań dedykowanych rekrutacji. Kolorki, tak, to nie są informacje do wykorzystywania w rekrutacji. My dzisiaj bardzo dobrze wiemy, że ten kolorek nie sprawdzi się w sprzedaży. Jaki kolorek się sprawdzi, jaki się nie sprawdzi. Nie spłaszczajmy tego, tak. To, co widzieliśmy 10-20 lat temu na temat kompetencji miękkich, to jest naprawdę niewielką porcją informacji, jaką mamy dzisiaj do wykorzystania. Więc myśląc o rekrutacji i o kompetencjach miękkich, zdobywajmy wiedzę na ten temat. No Też po to nagrywam ten podcast, po to piszę książki, Evers Lidera, Siła Różni Zespole i ostatnio zaangażowany zespół, żeby miał miała dostęp do najświeższych informacji. No i korzystajmy też z właściwych badań, które są dedykowane rekrutacji. Nie wszystkie badania kompetencji dedykowane są rekrutacji. Tak jak Ci wspomniałam, na przykład w DZ3 badamy coś, czego nie widać i nawet w ostatnim czasie, kiedy prowadziłam rekrutację do, do nas effectiveness to było dla mnie szokujące to, że yy, yy, osoby, z którymi miałam rozmowę, na poziomie komunikacji wręcz w wyniku... One były prawie, że identyczne. I naprawdę, gdybym się nie sugerowała tym, co jest głębiej, czyli jakimi wartościami dane osoby kierują się w pracy, czego szukają, co je będzie wewnętrznie motywowało, gdybym to zignorowała, punch punkt wyżej, o którym mówiłam, to ja bym na prawdę zatrudnia zupełnie inną osobę. Za każdym razem po prostu biorę to pod uwagę i wierzę temu, co mi pokazuje raport z badania kompetencji. No i dla mnie w tym wszystkim wniosek jest taki, że gdyby no nie było prawdą to, o czym dzisiaj do ciebie mówię. To nie mielibyśmy tych wszystkich problemów. Później jest na przykład z tym, że potrzebujemy przeprowadzić ponownie rekrutację. Bierzmy pod uwagę to, że kompetencje miękkie odezwą się. Wręcz załóżmy, że one odezwą się w stu Będą przekładały się na jakość interakcji, czyli tego, jak mi się z daną osobą współpracuje. No i suma sumarum, one będą miały wpływ na to, jak bardzo dana osoba będzie efektywne. No i teraz jak właściwie myśleć o tym profilu kompetencyjnym, kompetencjach miękkich w rekrutacji? Warto myśleć o tym, że potrzebuję też tego profilu kompetencji miękkich dopasowanego do stanowiska, do danej roli. Podam Ci przykład tego, jak te kompetencje miękkie mają, mają znaczenie. W badaniu kompetencji jesteśmy w stanie na przykład zweryfikować to, czy taka osoba ma się skupić na ostatecznych wynikach, czy na realizacji wszystkich kolejnych kroków w projekcie. Jesteśmy w stanie na bardzo dokładnym poziomie procentowym, tu powinniśmy to już wiedzieć, jak bardzo chcemy w danej roli dopuszczać różne podejścia, o ile są zrealizowane cele końcowe, czy nie właśnie tutaj będzie istotna realizacja wszystkich kroków w projekcie, że ta droga na skróty naraża nas na błędy i zdarza mi się usłyszeć coś takiego, że no ale to ważne jest i to i to. Nie, nigdy nie ma tego i tego na takim samym poziomie. Właśnie chodzi o to, że te kompetencje miękkie, tym my też musimy sobie przemyśleć bardzo dobrze. Czego mocniej chcemy? Czego mniej potrzebujemy? Co w danej roli będzie istotne? Więc ten profil kompetencji miękkiej musi być dopasowany do stanowiska. Ten, to zachowanie, o którym ci mówiłam przed chwilą, to jest tylko i wyłącznie przykład. My tam w badaniu kompetencji, mnóstwo zachowań analizujemy. Profil kompetencyjny potrzebuje też być dopasowany do kultury organizacji. Znowu, podając Ci przykład, my jesteśmy w stanie zweryfikować, jak bardzo taka osoba, na przykład ma się trzymać tradycji, czy ma bardziej stawiać na innowacyjne rozwiązania. My musimy sami wiedzieć wpierw, czego my potrzebujemy, jak ta organizacja działa, w jaki sposób co sobie cenimy w pracy zespołu, jako postawę. No i następnie tego wszystkiego szukamy w raporcie zbadania kompetencji. Następnie szukamy też, czy analizujemy, przyglądamy się dopasowaniu do lidera, do zespołu. My potrzebujemy wiedzieć jakie zachowania sobie cenimy, jakie zachowania wspieramy, a co nas frustruje i po prostu znowu, wcześniej czy później, przecież to się będzie odzywało. Zdarzało mi się słyszeć to, że no, taka osoba jakby działa bardzo, bardzo samodzielnie, ale w sumie takie osoby potrzebuje. Kiedy ja widzę, że osoba, która ma być przełożonym tego kandydata, nie prowadzi tak zespołu. Ona tak da wolność działaniu, ale nie da pełnej samodzielności. To jest osoba, która lubi mieć pewną strukturę współpracy, która y, y, lubi y, działać na pewnym y, procesie. Tak więc znowu temu wszystkiemu trzeba się poprzyglądać. Tego zupełnie nie oceniamy. Są różne profile liderskie. To znowu w żaden sposób nie mam na myśli mikrozarządzania, ale chodzi o to, że w różny sposób zarządzamy i no, chodzi o to, żeby dopasować osobę, z którą nam będzie się prostu po prostu dobrze współpracowało. Więc korzystajmy przy selekcji kandydatów z badań kompetencji i róbmy to przy każdym stanowisku, bo czasami pojawia się pytanie, ale czy to ma zastosowanie dla kandydatów, dla, dla tego najwyższego szczebla. No a dlaczego tak ma być? Kompetencje miękkie mają, mają zastosowanie w każdej sytuacji. Korzystajmy w ogóle z tego, z tych informacji, które pozyskujemy w badaniu kompetencji prowadząc rozmowę rekrutacyjną. Jakby weryfikujmy to, co dana osoba powiedziała w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, to co nam osobie powiedziała w badaniu kompetencji. Weryfikujmy to, sprawdzajmy jak dana, dany poziom kompetencji będzie się przejawiał. Tak I wreszcie też te wszystkie informacje, które pozyskujemy w badaniu kompetencji, one mocno też mają służyć nam temu, chociażby żeby udzielić komuś informacji o tym, że go nie zatrudnimy. Że nie dla niej mamy miejsce. I budujące było dla mnie to, że w ostatnim czasie, kiedy ja do efektywne prowadziłam wspomnianą rekrutację, ja wówczas osobom, które chcę podziękować, no właśnie udzielam bardzo konkretnej informacji zwrotnej odnosząc się do tego co jest mocną stroną tej osoby, ale czego ja na przykład nie jestem w stanie spełnić, w którym obszarze widzę, że ona jest mocna, ale nie na przykład nie jestem w stanie jej rozwinąć, bo my pracujemy zupełnie inaczej. I powiem Ci, że 99% osób one mi odpisują o tym, jakby odpisują na moją wiadomość z informacją, że to jest dla nich zaskakujące, że dostają bardzo konstruktywną informację zwrotną, że dokładnie wiedzą o co chodzi. Nawet w ostatnim czasie Dostałam taką wiadomość, tutaj odnajduję ją, że pierwszy raz spotkałam się z analizą cech kandydata w taki sposób i uważam, że to świetna inicjatywa, żeby móc nie tylko zatrudnić pracownika dla samej pracy, ale też dać mu adekwatny feedback, czy tę pracy po prostu do niego pasuje i czy on w danej kulturze organizacji się sprawdzi. No i zobacz, znowu te informacje, które pozyskujemy w badaniu kompetencji, te kompetencje miękkie, rozumienie te kompetencji miękkie ma w ogóle znaczenie nawet dla budowania tego wizerunku samej firmy. O, długo bym mogła mówić na ten temat, ale czas odcinka kończy się. Bardzo zachęcam Cię też do lektury książki Zaangażowany zespół. Ja tam dużo miejsca poświęcam właśnie rekrutacji, temu jak disget wykorzystać w rekrutacji. I gorąco też zachęcam Cię do tego żeby wejść na naszą stronę i to jest www.efektywne.pl i tam w zakładce w szkolenia miękkie bardzo dokładnie opisujemy nasze szkolenie pod nazwą certyfikacja DISC 3 Jest to szkolenie, które dedykujemy pracownikom działów HR, dedykujemy menadżerom i w czasie tego szkolenia my uczymy tego jak korzystać z disd 3 między innymi w rekrutacji. Uczymy analizy wyników w konkretnym kontekście. Te rekrutacje też poświęcamy bardzo, bardzo dużo czasu. no i później też jesteśmy do dyspozycji, żeby wspierać w analizie tych wyników. Więc tam znajdziesz informacje o całym programie, o terminach, też o kosztach i jeśli masz dodatkowe pytania, to zachęcam Cię do kontaktu bezpośrednio ze mną czy z naszym zespołem. No dobrze. I na koniec jeszcze bardzo, bardzo proszę Cię o to, żeby zasubskrybować ten podcast, bo takie czynności one wbrew pozorom naprawdę bardzo pomagają w tym i motywują do tego, żeby dalej taki podcast nagrywać i tą wiedzą się dzielić. I w ten sposób też naturalnie swój biznes rozwijać. Za dziś bardzo, bardzo Ci dziękuję, a ja już myślę o temacie kolejnego odcinka tego podcastu. Do usłyszenia.